opiwie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie Ci ślinka. Witam serdecznie. Z tej strony Mateusz Boniuszewicz. Słuchacie podcastu o piwie. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony norweskiemu piwu z browaru Agir. Piwo jest to Ralar Amber Ale. Piwo dostałem w prezencie od Piotra. Przysłał mi dwie butelki. jedno to jest Amber Ale, drugie to jest Blond Ale. No i o tym Blondzie odcinek pewnie za jakiś miesiąc się ukaże. Najpierw chciałem spróbować Amber, czyli bursztynowe. Bardzo mnie zaintrygowało to piwo. Przede wszystkim dlatego, że jest to taka egzotyka w Polsce. Nie wiem, czy są dostępne piwa norweskie. Jeżeli tak, to naprawdę w jakiś pełni nielicznych ilościach no i pewnie po jakichś astronomicznych cenach, ponieważ to piwo które ja otrzymałem, przeliczając na złotówki, kosztuje 30 zł w Polsce należałoby do tego doliczyć jeszcze transport trzeba by doliczyć marżę w sklepie, więc no piwo mogłoby być naprawdę znacznie powyżej 50 zł za półliterową butelkę co jest no wydaje mi się olbrzymimi pieniędzmi jak za piwo no ale e, cieszę się, że dostałem taki prezent, e, no Piotrze bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że piwo będzie pyszne. Zawiera 4,7% alkoholu. No nie będę Wam rozszyfrowywał tego e, co jest na etykietach napisane, ponieważ jest to w języku norweskim i no Mógłbym przy pomocy jakichś translatorów spróbować, ale z doświadczenia wiem, że one kiepsko działają. Także zostawmy sobie taką zagadkę, co jest w tym piwie, skupmy się na tym, jak ono będzie wyglądać, pachnieć, smakować. No to zacznijmy od wyglądu. Butelka NRW taka sama jak u nas z brązowego szkła pół litra, z czerwono-brązowymi etykietami i z takimi srebrnymi elementami na tej etykiecie. Wygląda całkiem gustownie, fajnie. Taka no, raczej prosta etykieta. Biały napis Ralar Amber Ale. No i dookoła srebrna taka e, grafika, która składa się e, na taką, jakby można powiedzieć, ramkę. Całość e, fajnie wygląda. E, motyw. Można powiedzieć, taki lekko skandynawski, no ale nie ma się co dziwić. W końcu piwo ze Skandynawii pochodzi. Przepiękny kapsel, który jest koloru czerwono-srebrnego i jest na nim namalowany wąż. W sumie dwa węże, które splotły się i nawzajem się i nawzajem siebie zjadają. ładnie to wygląda. Bardzo mi się kapsel podoba. Piwo jest ważne do 4 października 2013 roku, czyli jeszcze mam ponad półtora roku na jego spożycie, ale no oczywiście taki prezent nie może czekać. Zresztą o, jestem tak ciekawy tego piwa, że nie wytrzymałbym tyle czasu trzymając je gdzieś w spiżarce czy w szafce zamknięte. No dobra, piwo ma tylko jedną, dużą etykietę, nie ma żadnej kontry, nie ma krawatki, no nie ma nic poza tą etykietą i bardzo ładnym kapslam także myślę, że nie ma tutaj co za dużo opowiadać, w Polsce na stronie prowaru bis nikt nie opisał tego piwa także pewnie nie za wiele osób go próbowało no ale czy coś ci co mieli okazję spróbować, a nie spróbowali czy oni coś stracili zaraz się przekonamy Niełatwo było piwo otworzyć, ponieważ kapsel jest bardzo miękki i otwieracz się ześlizguje z niego, no ale na szczęście poradziłem sobie. A teraz przelewam już piwo do szklanki. Powiem Wam, że z butelki ciekawie pachnie, dość intensywnie, no ale ze szklanki to jednak zawsze będzie lepiej czuć, dlatego przelewam i zaraz rozpocznie się właściwa degustacja. piwo przelane do szklanki obuło się bez jakichkolwiek problemów. Spieniło się całkiem ładnie, piana powstała tka. Wysoka jednak składała się z dość grubych i bardzo grubych niektórych pęcherzyków. Piana jest w kolorze takim szaro-kremowym, no jest to taki odcień ciemnej, brudnej bieli. Piana opadła po jakichś dwóch minutach do dywanika, który według mnie dużo lepiej pasuje do tego piwa, niż taka wysoka piana. Piło jest w kolorze miedzianym. Takim miedziano-rdzawym. Bardzo ładny kolor. Ciemny. Lekko mętny. Bardzo to ładnie wygląda. Podoba mi się. Eee, piwo zachęca swoim wyglądem do spożycia. Piana osadza się na ściankach w postaci takich grubych, firanek, gęstych. Mogę powiedzieć, że piana jest dobra, że kolor piwa jest no świetny, uwielbiam takie ciemne, ciemne czerwienie, można powiedzieć. Bardzo to ładnie wygląda, no i pasuje przede wszystkim do siebie. Wizualnie super, w zapachu również jest całkiem ciekawie. Piwo przede wszystkim pachnie mocno karmel. Nie da się ukryć, że karmel jest głównym zapachem, jaki się wydobyła z tego piwa, ale jest to taki fajny karmel, który no, nie pachnie słodką dło, tylko pachnie tak, w taki bardziej agresywny sposób, taką lekką palonością również czuć to piwo, więc ten karmel ma takie, można powiedzieć, nie słodkie, a raczej palone podłoże i fajnie to się ze sobą komponuje. Poza zapachem karmelu, wyraźnie czuć aromat chmielu. Nie mam pojęcia jaki chmiel tutaj został użyty. No, ale to jest bardzo przyjemny taki aromatyczny chmiel. Lekko ziołowy. No, podejrzewam, że jakiś z angielskich chmieli, albo może jakiś amerykański został dodany, no ra raczej nie są to chmiele, które są stosowane w czeskich, czy w niemieckich Pilsach. Piwo pachnie troszeczkę podobnie jak nasze polskie zawiercie bursztynowe, jednak ten zapach jest tutaj w norweskim piwie łagodniejszy, delikatniejszy, nie jest tak mocno chmielowy, jak, jak to ma miejsce w naszym zawierciu no ogólnie to miło mi się ten zapach kojarzy dlatego nie czekam już dłużej, biorę pierwszy łyk najgorsze najobrzydliwsze, najbardziej kwaśne piwo jakie kiedykolwiek w tym podcaście było niedobre, a słodkie, trąci alkoholem i mocno gazowane ważne jakie piwo, ważne jaki podcast. Podcast o piwie. O ile w zapachu to piwo jest e, bardziej delikatne niż zawiercie, o tyle w smaku już jest bardziej wyraziste. No i muszę powiedzieć, że e, bardzo fajnie, ponieważ um, no piwo Genialnie według mnie smakuje. Jest mocno nachmielone. Można powiedzieć bardzo mocno, jednak z pewnością nie jest przechmielone. Jest zachowany taki balans pomiędzy tym mocnym, gorzkim smakiem chmielu, między jego aromatem, który osadza się na górze podniebienia i pomiędzy karmelowością tego piła. Wszystko ze sobą świetnie współgra. i według mnie... Smakuje jeszcze lepiej niż zawiercie bursztynowe, które no, według mnie też jest świetnym piwem. No, ale może powiedzieć, że amber ale jest zdecydowanie lepszy. Tak, piwo zdecydowanie no wojuje tutaj chmielem bardzo skutecznie. Jest przepyszne. Jeżeli ktoś z Was wybiera się do Norwegii, no to mogę śmiało polecić ralar. Amber Ale, ponieważ piwo, no, według mnie, warte spróbowania. Tak się zastanawiam, że gdybym miał możliwość kupienia tego piwa w Polsce w sklepie, czybym zainwestował te 30, albo można nawet trochę więcej złotych. No i Wam muszę powiedzieć, że chyba wolałbym sobie kupić a tak chmielu albo zawiercie bursztynowe, które by mnie znacznie taniej wyniosło. Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś chciałby spróbować czegoś egzotycznego, czegoś, czegoś, co na co dzień nie jest w Polsce dostępne i by się zastanawiał pomiędzy na przykład Amber Alem tutaj z Norwegii, a jakimś innym piwem, no to mogę takiemu komuś doradzić, żeby brał norweskie piwo, bo jest naprawdę bardzo dobre. Czy warte 30 zł? No myślę, że za 30 zł możemy kupić lepsze piwa, ale abstrahując tutaj zupełnie od ceny, to jak najbardziej warto po nie sięgnąć, no ponieważ jest bardzo, bardzo dobre. Myślę, że Amber Ale ustawił wysoko poprzeczkę dla blonda. Zobaczymy, czy temu drugiemu piwu uda się dorównać swojemu ciemniejszemu rywalowi. Jestem ciekawy drugiego piwa. Amber Ale zdecydowanie pokazuje to, że Norwegia ma piwny potencjał. W Norwegii można ważyć dobre piwa. Można ważyć piwa lepsze niż w Polsce. No i myślę, że możemy się uczyć od Norwegów tego, że górna fermentacja jest dobra, że dodawanie dużych ilości chmielu do piwa również jest bardzo dobre, że nie do końca filtrowane piwa również są bardzo dobre. Cześć, tu mówi Pepe z Wojewódzkiej Bazy Okrętów Podwodnych. Nie lubię chamstwa i parówek, ale dobre piwo lubię. Dlatego tak jak Wy teraz słucham podcastu o piwie. Piwo troszeczkę mi się ogrzało już w szklance i zaczęło troszkę inaczej pachnieć. Chmiel stał się taki trochę mniej atakujący nos, ale pachnie teraz trochę inaczej. Jest bardziej żywiczny, bardziej kwiatowy, taki... Można powiedzieć, że taki leśny zapach wprowadził do tego piwa. No i to już jest w ogóle obłęd. Piwo naprawdę dla samego zapachu warto kupić. Warto wypić, ponieważ smak również jest ee, równie obłędny co zapach. Jednakże gdybym miał porównywać co jest lepsze, czy smak, czy zapach, to wybrałbym zapach. Wydaje mi się, że to piwo jest dobre na każdą okazję, ponieważ można je wypić spokojnie wieczorem, jedno czytając jakąś książkę. Można wypić kilka w gronie znajomych, można wypić do obiadu, do grilla, do kolacji. Do wszystkiego będzie pasować. Bardzo udana kompozycja smaków i zapachów. Szkoda, że takiego piwa no może poza zawierciem bursztynowym nie ma w Polsce. Ponieważ wydaje mi się, że absolutnie by trafiło w kubki smakowe wielu ludzi w Polsce i tych, co lubią goryczkę i tych, którzy do tej pory tej goryczki nie lubili. No, ale wydaje mi się, że tutaj e, w Amber Ale'u ta goryczka jest tak podbudowana, aromatem chmielu, tą kwiecistością, żywicznością, że wszystkim by to w jakiś sposób do gustu przypadło. No może nie wszystkim, ale, ale sporej liczbie osób na pewno. No jest to coś niecodziennego na naszym rynku. Trzeba się naprawdę naszukać, żeby trafić piwo, które będzie równie dobre. Dziękuję Ci, Piotrze, że skonstruowałeś dla mnie tak udaną paczkę. Eee, no co prawda blonda jeszcze nie próbowałem, ale już sam Amber Ale no wybił mnie z butów. Naprawdę piwo przednie. Piwo, które no nie może zasłużyć na inną ocenę niż 10 punktów. Bo wszystko mi w nim odpowiada. Nie znalazłem żadnego minusa. Kolor świetny, piana bardzo dobra, smak wyborny, zapach najlepszy jaki mógłby być, wysycenie niskie, czyli dla mnie idealne. Czego chcieć więcej? Chyba tylko kolejnych butelek, czego ich sobie i wam drodzy słuchacze życzę. Do usłyszenia za tydzień, następną. W sobotę, czyli 21 stycznia Dzień Babci będzie odcinek o piwie świątecznym już z naszego polskiego obrowaru Kormoran. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Zapraszam do odwiedzenia strony opiwiowartpress.com i fanpage'u na facebooku facebook.com ukośnik opiwie. Mówił jak zawsze Bania